Armagedon, 533, prolegomena do odrzydzania, pomyśli profesora wa, Feliksa Konecznego. Szabasowa premiera, wicepremierów, Gliński, Morawiecki, zniweczona rzeczywistość. Stefan Kosiewski Studia Slawika et Kazarika Zaris Estetyki Hazarów Pigeon Art Herodę Heroden Szpil von Stefan Kosiewski Fascynacja obłędem Pod koniec życia na końcu czasów przed mikrofonem, we Frankfurcie nad Menem, autor. Szczęść Boże Państwu. Stefan Kosiewski do profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce. Szanowny panie premierze, przepraszam, że do pana piszę, klinem niejako szturchając, patyczkiem w glinę tablic totalitarnej władzy reżimu terroru ciemniaków, jak słusznie nazwał pan po imieniu Bóg zapłać, to obrzydliwe barachło, detabuizując smętną prawdę ukrywaną dziesiątkami lat przez tak zwaną poprawność polityczną nie przewidziawszy przytem konfundacji, którą miało mieć przynieść wnet przyjęcie propozycji zasiadania w jednym szambie, tu i tam, albowiem takie jest życie. Wiadomo, że z jednej strony osoba poprzednio piastująca zajmowane przez pana stanowisko państwowe nie wykazała się. Nie zdążyła być może przed odwołaniem jej ze sceny politycznej odpowiedzieć na informację o popełnieniu w miejscu publicznym Republiki Federalnej Niemiec przestępstwa pochwały systemu totalitarnego przez aktora Naturszczyka robiącego na stałe w roli Purymowego Przygłupa i reżysera z PL Jerzego Oskara Sztura, które to przestępstwo samo w sobie wariactwem jest o charakterze chuligańskim i jako takie dałoby się z lekka zapisać amoralnemu starcowi na karp ociężałości umysłowej, po permanentnym taplaniu się całe życie w gównie dobrodziejstw systemu żydokomuny dla swoich. Jako syn prokuratora z okresu stalinowskiego w Bielsku połączonym przez debili z Białą, albowiem tylko głupiemu. Mogłoby przyjść na myśl połączenie inaczej niż limostami żelbetonowymi dwóch różnych organizmów miejskich. Historycznie, jak Moguncja i Wiesbaden, Frankfurt nad Menem i Offenbach am Main, w którym osiadł z frankistami fałszywy mesjasz. A jednak udało się to i owo w Perelu bez głosu sprzeciwu obywatelskiego na miejscu reżimowego prokuratora Sztura. Z drugiej strony człowiekowi zwyczajnie może przyjść na to obrzuconemu z nagła czekoladowymi jajami, niespodziankami że przełknie pierwotnie występujące zakrztuszenie się, odczeka obronną czkawkę, która zawsze łapie narzucone przez łącznika hasło, że przecież można by tak dołożyć dłoń do belki w latrynie, deski w klauzurze na rycerskim zamku, Doradzić swoje przy robieniu geszeftów, albowiem cuda w medycynie zdarzają się. Natomiast w religiach świata niezwykłości takie, jak na przykład bilokacja, przebywanie jednoczesne w dwóch miejscach, to normalka u saibaby skoro prezydent Andrzej Duda może za jednym zamachem polecić do Izraela i do Ziemi Świętej dla chrześcijan, nie zaglądając zarazem na chwilę nawet do Palestyny, to przecież jest w stanie także nie zaakceptować składu nowego rządu z Macierewiczem w roli Hauptmana von Kepnik oraz w interesie narodu polskiego, może zapragnąć dla siebie do towarzystwa w oficjalnych wyprawach państwowych na drugą kadencję prezydenta RP. Córkę po rotmistrzu Pileckim, zamiast sprawdzonej już córki po generale Andersie, o której żydowski minister Ajob Kara wypowiedział się na Facebooku z uznaniem w tłumaczeniu automatycznym czytamy wczoraj o 10.32 Cześć przyjaciele w Warszawie, w Polsce ekscytujące wizytę w akademiku gdzie szanowny premier Menachem zaczyna siódmą Towarzyszył mi polski senat Anna Maria Anders, której ojciec generał Anders, był na Syberii i dowódcą pocieszające w wojnie przeciwko Niemcom. Kiedy Anders przybył w głowę Wielkiej Mocy do Ziemi Świętej, większość żydowskich żołnierzy opuściła siłę. Anders bez pozwolenia i dołączyła do żydowskiej osady. Menachem był jedynym, który poprosił o pozwolenie, by opuścić moc i dołączyć do żydowskiej osady i otrzymał zgodę generała Anders w miłości. Tu fotka אנחנו נמצאים ליד מעונות הסטודנטים בהם צמח ונחם בגן ראש ממשלתלו לשעבר אחד המנהיגים הגולים והחשובים של העם היהודי אחד המנהיגים שאני ארצתי באופן אישי ושבזכותו אני נמצא בליפוד נמצא על ידי uh, חבר הכנסת, חיליק בר, שהוא יושב ראש עבודת היתידות כמול עם ישראל, uh, ונמצאת ממני, גברת אנדרס, שבעצם אביה היה מפקדוש של מנחם בגן בשבי בסביר, ובכל הפעילות שהייתה בסביר, כולל המלחמה הנאצי בזמנו,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 tu przewywamy. odsyłamy jednocześnie do pliku podając link. Był to w języku oryginału fragment filmu, głosu z filmu, podkładu dziękowego. Przepraszamy za e, samochody zakłócające na jezdni przed domem ulica Sierakowskiego, 7, Stara Praga, ujęcie. Całość wideo, tu link, kliknij, obejrzyj, wysłuchaj. Wspomniany w tłumaczeniu Menachem Begin zapytał generała Andersa, czy ten jako dowódca Wojska Polskiego zezwoli mu na opuszczenie tego wojska w czasie wojny, toczonej o wyzwolenie Polski spod hitlerowskiej okupacji, tak, żeby uniknął w przyszłości ewentualnego oskarżenia o dezercję, zadekowanie się na cywila w kibucu. Anders nie ścigał żydowskich dezerterów z drugiego korpusu. Albo był wtajemniczony w plany syjonistów i żydomasonerii, albo był jednym z nich. Jak mnie swojego czasu podsunął w poczekalni von Nungsamtu gazetę Bild Zeitung przed oczy, wyglądający na Niemca, może i późny przesiedleniec z Siedmiogrodu albo z Rumunii, sfrustrowany kilkumiesięcznym wyczekiwaniem na przydział mieszkania i oburzony artykułem informującym o udanej integracji 24 dzieci imigrantów syryjskich w 26 osobowej klasie szkolnej, w której po niemiecku mówi oprócz nauczycielki jedno tylko dziecko. Ponieważ drugie sepleni, podobnie do Tuska i Gronkiewicz, mieszając po kaszubsku do słowa kuwa głoskę zi, żeby kuźwa zabrzmiało dosadniej i jako jasne dla wszystkich, w czym rzecz. Wir schaffen das, powtórzyłem hasłowo, składając znacząco palce obu dłoni, nierombalnie, jak Lech Kaczyński, ale niczym Bergolio w dwie litery V, victory połączone ze sobą w przekabaceniu szatańskim WEM, jak masoneria ustawione pod krzyżem w herbie papieża Wojtyły. Turek czy Bur Bułgar, zaskoczony ezoteryczną reakcją na jego oburzenie, wykrztusił podejrzliwie po niemiecku. A może wy są też tacy sami? Wajsyśnik, generał, przystałem cicho, z pogodnym uśmiechem, sam nie wiem tego z pewnością. Uczciwie mówiąc, osobiście znajduję to bardzo dobrze, że został pan premier zaproszony uprzejmie i serdecznie do wspólnego spożycia kolacji szabasowej we właściwym towarzystwie obok młodego morawieckiego który też robi za wicepremiera gitrabes tak mówi się chyba jeszcze odpowiednio na węgrodzie w czeladzi nie wiem bo na emigracji politycznej od 35 lat 15 grudnia bieżącego roku minie Życząc dobrze, dobrym ludziom smacznego. Ojciec tego Morawieckiego zasłynął natomiast podniesioną w Sejmie RP wskazówką. Bez mała jadem. Polska nie tylko dla Polaków. Syjonista marcowy, zapalony taki bojowiec biegał z ulotkami po Wrocławiu kobietę ciężarną w mieszkaniu zostawiając samą, z Mateuszem w brzuchu, niepoważny. Drugi taki sam Borusewicz w Gdańsku, Żyd i katolik po kulu, założyciel tzw. wolnych związków Wybrzeża z profesorem Lechem Kaczyńskim. Czępińskiego teraz przymknęli w areszcie wydobywczym w Katowicach, żeby się nie wydało, że prowadził Olechowskiego, który Tuska z Piskorskim do Platformy Obywatelskiej doprowadził po zwycięskim strajku sierpniowym 1980 z jedną motorówką i jedną motorniczą tramwajową krzywonos, dzielną. Obcina kupony z tego zwycięstwa kontrwywiadu wojskowego marynarki wojennej PRL obywatel RFN Bazilkarski, dyrektor Centrum Solidarności w Stoczni Gdańskiej, z nadania Adamowicza, prezydenta Gdańska, z którym odejdzie wkrótce mój kolega po piórze poeta Antek Pawlak, z którym ostatnio widziałem się na frankfurckich targach książki przed osiemnastu laty bodajże i zapytałem, widon, widząc przed sobą wydawcę książek w Polsce, tak samo jak wcześniej zapytałem Krynickiego, czy z tego idzie wyżyć? jeśli mówi się, że Polacy nie czytają książek? Czytaj Bogaty Młodzieniec, PDO 257, FO von Stefan Kosiewski, Morawiecki w ujęciu teleologicznym, tu link, można kliknąć, przejść, wysłuchać. Młodzieniec. Prolegomena do odrzydzania. Pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Uwaga 257. Fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski. Zarys, estetyki, hazarów. Morawiecki w ujęciu teleologicznym. Zniweczona rzeczywistość. Kanto 654. Римскими. Мы сами русагами родились, почему же Россия правит, Чита с Франкфурту над менем, автор. Мы И мы в почему Morawiecki nie pokazał majątku. Tymczasem wszyscy koledzy prezesa Kaczyńskiego mieli pokazać już na Mazurach, co mają. Jak zapewniał przed wyborami Stonoga, poszczany ostatnio po pijaku filantrop żydowski że ujawni fotografię z kutasami bez kontuszy, łódzkie pasy, walił w tarabany, mniejszy od Sorosza, filantrop wschodnioeuropejskiej Hazarii, który obrzydliwymi podśmiechujkami purimowymi na YouTube napędził tumany, niezdecydowanych baranów, na listę kaczystów, Gowina z PO, dziobro ze Solidarnej, Macierewicza, Waszczykowskiego, który umiał się chociaż przyznać ostatnio, że robienie za polityka mu nie leży. Wolałby zakończyć możliwie szybko robienie w przedbiegach marionetkowego składu rządu zderzakowego do wyrzucenia za uzależnienie od prochu marnego, warunków brzegowych, umów stypendialnych połączonych na miejscu w Stanach Zjednoczonych, z przyznawaniem klauzuli bezpieczeństwa agencji, itd., szydło morawieckiemu i tym podobne. Tak samo jak wcześniej kolegom Kwacha i Millera, Orłowski, Rosati, żeby daleko nie szukać. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu, jednego ci brakuje, idź sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem dłości. Marek 10, 20, 21, 23. Tyle słów Ewangelii na dzień dzisiejszy według Biblii tyso, tysiąclecia e, na kolażu, w kalendarzu ewangelikańskim, e, z uwagi na herezję Bergoglio. E, czytanie z forum w internecie. E, podpisany bezrobotny eleksyk. Przytaczamy. Pan Morawiecki zgromadził zapewne kilkaset milionowy majątek. I dlatego sprzeciwił się w jego ujawnieniu. Bo jak to nie licuje z wizerunkiem medialnym rządu PiS, który chce uchodzić za trybuna i obrońcę ubogich, ale nie o zaglądaniu do portfela pana ministra, chcę napisać, przytaczamy dalej z internetu. Ważne jest to, że te pieniądze pan minister zarobił głównie dlatego, że przez całe lata wypłaty prezesów i rad nadzorczych, potężnych korporacji i banków były zwolnione, zwolnione nie tylko z podatku, ale nawet ze składy ZUS. A teraz głównie za sprawą pana ministra rząd wycofał się z wprowadzenia kwoty wolnej od podatku dla osób zarabiających poniżej progu biologicznej egzystencji. To jest naganne a nie majątek, jaki pan Morawiecki zgromadził. Polska jest obecnie jedynym krajem w Europie i prawdopodobnie jednym z nielicznych na świecie, gdzie opodatkowuje się dochody niższe niż minimum biologiczne. PiS obiecywał zmienić to w kampanii. Kilka dni temu ogłoszono, że nie będzie to realizowane. Odłożono to w czasie za trzy lata, czyli tak przed następnymi wyborami. Co za cynizm i obłuda PiS. Koniec przytoczenia wpisu bezrobotnego elektryka. Komentarz teleologiczny Bar Węgroda do przywołanego nawijania we formie prostego zapytania czy ten Wzbrania się tylko przez nieśmiałość, Ściąc w dłoni pasek od wypłaty, Nie ujawniając tego, co każdy goi Na całym Bożym świecie, Dawno już jest nauczony, Że Żyd zatrudniony w banku Sam sobie przyznaje tak zwane bonusy Wielokrotnie przekraczające oficjalne wypłaty objęte umową na piśmie, że prawdziwe pobory jego z kasy firmy, czyli milionowe premie za to, że nic dobrego nie zrobił, hokus pokus, cudu żadnego, wody z wody nie postawił sam od siebie nikomu za nic, jak wszyscy w tak zwanej polityce w Polsce po Magdalence przyznają sobie sorty mundurowe, ubowcy, osocze, cyfryzacje, piramidki, cyrkle, określone koła, symbońskie, do których bezprawnie dorwali się z pogwałceniem wiekowych tradycji sztuki królewskiej. Wolnomularia wilczwajna. Grupa Windstor, na wschodzie Wawelu, dostwo Borsuka w Senacie, Kopacz wożąca po Polsce dupy Poprzyrastane do mebli rządowych. Czy ten młodzieniec bogaty, O którym prawi dzisiaj Ewangelia Marka Słowy, Czy stałby on obnażony przed całym światem? Łaskuda, nieobrzezana na egzaminie moralności w dniu sądnym? Otóż zdecydowanie wydaje się, że nie. A tylko trotskistowski troll wciska w internecie Polakom i katolikom niewybuchy. Zamiast śliwki suszonej do bigosu odwraca za dymą uwagę od powietrza z którego bankstery podszkolone na krótkich kursach i stypendia w Stanach Zjednoczonych robią pieniądz krajowy lokalnie po świecie na modłę Ameryki powiada zatem barmagen Morawiecki jako były doradca ekonomiczny Tuska do spraw bezlitosnego zadłużenia Polski nie ma kwalifikacji moralnych do pełnienia funkcji publicznych. Tyle Żydy w Ameryce powinny wiedzieć i nie upokarzać swojej stypendystki, a polskiej pani premier Szydło wciskaniem kobiecie do gabinetu nauczyciela historii magistra Mateusza Morawieckiego którego CV ubogaciło parę US fakultetów na drodze figuranta ku Słońcu Arabia Kaczyńska tak samo jak Saudyjska Arabia Rodzinie jednej zlecona Do trzymania krótko za mordę Kwitami, hakami Dla dobra organizacji Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem Czytał Stefan Kosiewski Ludzie nie udało mi w tym momencie, że w tym w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym w tym momencie, Sant Harcikow bar narodu rosyjskiego stawia pytanie czemu Rosją rządzą Żydowiny? Żydowiny to hazarskie fałszywe Żydy które nie mają cech semickiej urody Urodę Żydowina opisuje Sebastian Klonowic w worku judaszowym wydanym w 1600 roku. Przytaczamy. Upatruje, gdzie pląże rękoma na trecie Żydowin uszargany w płaskatym bierecie. czerwoną w giermaku i z garbatym nosem. Koniec przytoczenia. Worek judaszowy 237. Żydowin, jak podaje słownik języka polskiego Lindego, to, przytaczamy, Żyd poważny, słowny, sławny, przepraszam, z nauki. Tak chciał Lindę, który sam był Żydowinem. Szczęść Boży Państwu. Dziękuję za uwagę. Zegnamy się melodią znanej pieśni do słów jak długo na Wawelu. Łokietka Dniecielech. Młody Morawiecki ma z czego wyżyć. Krępował się nawet mówić o tym w liczbach przed objęciem posady w rządzie. Ojciec waleczny ze solidarności walecznych nie wpoił odważnych zachowań. Nie było w domu rodzinnym rozważań o tradycji i etosie w konflikcie cywilizacji. Patrz, profesor Felix Koneczny, Cywilizacja Żydowska, Wydawnictwo Antyk, Marcin Dybowski, Warszawa 2001, tudzież inne dzieło, Katolische Erwachsenen Katechismus, Das Glaubenbekenntnis der Kirche Bonn, 1985. Wypadałoby przypomnieć przed Wigilią, obu wicepremierom rządu Rzeczypospolitej Polskiej, gościom szabasowym izraelskiego polityka, nie tylko to, jak robi się w Polsce karpia po żydowsku, ale i o takiej rzeczy przypomnieć, iż nie należy odrzucać pochopnie, jako głupstwa niedorzecznego, kamienia węgielnego, praktykowanego przez starszych braci Karola Wojtyły za bobonu daru bilokacji, która w starozakonnym obrządku kulinaryjno-religijnym dla kary nie musi przecież być karą boską ale może okazać się najzwyklejszą na świecie rewizytą jednoczesną w dwóch miejscach. W dwóch rodzinach Polaków i katolików 24 grudnia bieżącego roku. W kolejne urodziny obchodzone na emigracji politycznej przez poetę Polski, już po raz trzydziesty piąty. Osobiście znajduję taką możliwość bardzo dobrze. Ustanowiwszy ją normą, zaprosiłem on dziś mianowicie wdowca, na wieczerzę wigilijną był, a żeby nie oddawał się depresyjnym myślom. Samotny tegoż wieczoru, żydowski lekarz mój naówczas, doktor Adam Sherman z Kelkheim. Czekaliśmy z połamaniem się opłatkiem do pierwszej gwiazdki, a potem było i swojsko, i interkulturalnie, jak w ewangelicznej opowieści o rozmnażaniu chleba i zbieraniu niezjedzonych okruchów koszami. Basia zdziwiła się, skąd tyle tego pod nogami? Ach, wiesz, jako Polak i katolik popisałem się erudycją. To normalne, Żydy mają to do siebie, że szczodrze kruszą przy dzieleniu się. Ale nie jest prawda, że mlaskają przy barszczyku z uszkami. Guten Appetit! Z Panem Bogiem z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski. Poema jeszcze proponuję Państwu: Armagedon. Pod koniec życia na końcu czasów. Oślizła żaba, ciemnemu duchowi podobna, wydobywa się z ust fałszywego papieża. Nieczysta wypowiedź heretyka Bergoglio. Na temat sądu ostatecznego ultimum judicium wystawia łapę smoka pazurami, Bestia porywa się na depozyt wiary, bezgłośnie płynie rzeka w dolinie milczenia, dla oddzielenia dobra od zła. Wszystko wiedzący osobiście stępuje. Na ziemię po siedmiu kamieniach, wygładzonych na brzegach rzeki, ciąży. Wspomnienie nie tego co było. Żaba skrzeczy. Pod koniec naszego życia będziemy sądzeni z miłości. Serce zmarłego w sali dwóch prawd waży tyle, co pióro ptaka na szali. Z martwych wstali pod koniec życia Antychrysta stają w bramce skanowań. W końcu czasów trudnych dla islamu Birmy i Bangladeszu Piotr Rzymianin Isa po upadku obyczajów i dojściu do władzy ludzi głupich robi za zbawienie wierzących inaczej. Były kapelan generała Wideli i świadek zmniejszenia populacji ze samolotów do oceanu, bez sądu. Jerzy Sztur przeciwko prawu PKN 17, PDO 102, FO 484, Fons Stefan KOSIEWSKI do minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Małgorzata Omilanowska. Czyta z Frankfurtu admenem autor. Najpierw skargi i wnioski pocztą elektroniczną i itd. Następnie adres polnische Kulturcentrum e.V. Postfach 800 626 65906 Frankfurt am Main. Przy odpowiedzi powołać się na znak. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Profesor Małgorzata Omilanowska, ulica Krakowskie, przedmieście 1517. 00071, Warszawa. Szanowna Pani Minister. Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2015 roku obywatel RP Jerzy Sztur dopuścił się we Frankfurcie nad Menem przestępstwa propagowania w miejscu publicznym Totalitarnego ustroju państwa, komunizmu, to jest czynu wypełniającego znamiona przestępstwa określonego w artykule 256, paragraf pierwszy ustawy, kodeks karny, Dziennik Ustaw z 1997 roku, numer 88, pozycja 553 z późniejszymi zmianami, którego ściganie odbywa się z urzędu. Zatem zawiadomienie Prokuratury Okręgowej we Warszawie o popełnionym w Niemczech przestępstwie, którego dopuścił się Jerzy Sztur w miejscu publicznym leży w gestii sprawowanego przez Panią Profesor Urzędu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Kopię niniejszej informacji przesyłam do wiadomości prokuratora generalnego RP, Biuro prokuratora generalnego, pani prokurator Barbara Szawurska, jak również do wiadomości niemieckiego organizatora 15. Festiwalu Filmów ze środkowej i wschodniej Europy GOIST, dotrze Film Instytut -E Frau Diermann, albowiem Jerzy Stur skorzystał przy popełnieniu czynu zabronionego prawem Republiki Federalnej Niemiec z pomocy dwóch pań finansowanych ze środków publicznych, Land Hessen i stołeczne miasto Wiesbaden. Sprawa ewentualnej współodpowiedzialności karnej tłumaczki tendencyjnie dokonującej przekładu mowy potocznej Jarego Sztura, a także w inny sposób współdziałającej wespół z innymi, pozostaje do ustalenia przez Miejscową Prokuraturę we Frankfurcie nad Menem. Przed zawiadomieniem, której oczekuję zajęcia stanowiska <śmiech> <przepraszam>, <śmiech> przez organizatorów festiwalu GOIST, obsługiwanego przez nas od lat po przyjacielsku i wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, a także korzystającego ze środków finansowych, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, jak również Deutsch-Cesis Cukunsfond, która to instytucja zostanie powiadomiona swoją drogą przez Ministerstwo szkolstwa, Laderze A Telewichowej. 11.812. Pacha 1. za protokół, elektronickie podani To jest, tutaj jest link do y, y, protokołu rejestracji informacji w Ministerstwie Czeskiej Republiki. I następnie wyjaśniam, że świadkami przestępstwa byli obecni na miejscu przestępstwa Liczni dziennikarze dysponują listą świadków dla potrzeb postępowania przygotowawczego. Dodatkowe okoliczności ujawnionego przestępstwa w dniu dzisiejszym 24 czwartego 2015, w budynku Muzeum Filmu. Podczas konferencji prasowej ubiegłorocznego jurora festiwalu Jerzego Sztura bezpośrednio po projekcji zgłoszonego bezwstydnie w tym roku przez niego normalnie do konkursu z nagrodami pieniężnymi firmu produkcji własnej, prywatnej firmy ubiegłorocznego jurora o tytule obywatel, co samo w sobie jest obrzydliwe i niesmaczne, chociaż jako takie nie jest niestety jeszcze zabronione prawem. Okazuje się, że można w jednym roku zasiadać w jury, zaś w kolejnym roku moralnie blokować poznajomości swoją osobą, Kolejkę do państwowej kasy w Unii Europejskiej Młodym adeptom szkół firmowych Realizatorom z całej wschodniej i środkowej Europy albowiem bowiem nepotyzm, braga, tupet i bezczelność Ciągle są drogą wymuszania dla siebie na zaprzyjaźnionych jurorach przez małych jurorów nagród finansowych żeby przy okazji opowiadania publiczności żydowskich kawałów antypolskich zabawiać się wychwalaniem przez siebie zbrodni komunistycznej w miejscu publicznym i pozbawiać jako się rzekło młodych ludzi, przedstawicieli wielu narodów europejskich, elementarnych szans zawodowych na trudnym starcie w zglobalizowanej branży filmowej. Powiedzmy wprost, film Obywatel Żadnym dziełem sztuki filmowej nie jest. To jest resztok żydowski na Węgrodzie w Czeladzi. To jest kolejne prywatne szaleństwo szturów. Antypolska kloaka maksima. Wygłup polegający na tym, że chory chyba z nienawiści antypolski nieszczęśnik ujawnił w przypisach do filmu, na ekranie, na koniec, z imienia i nazwiska wszystkie osoby zamieszane w Polsce we wydanie państwowych pieniędzy podatnika na jego dobrobyt reżysera w demokratycznym państwie, na obrzucanie narodu polskiego błotem antypolskich pomówień, kaplanie się w szambie, szydzenie przewar żydowskich przekabacanych na polskie i tym podobne wyśmiewanie wszelkich wartości prostackim językiem pulimowego głupka wiejskiego w którego mniemaniu biskup rzymskokatolicki może odbywać stosunki płciowe z prostytutkami w blokowisku i zatrudniać kryjącego go ciecia na stanowisku rzecznika kury warszawskiej Felini nakręcił w 1976 roku film, w którym Stur musiał chyba nasiąknąć w mrocznej przeszłości młodego aktora faworyzowanego przez swoich w przedstawionym u przedstawiony im w obywatelu jako rzeczywistość Zdominowana przez porządliwe Żydówki i perfidnych ubowców, nie każdemu oficerowi na imię dziadzia, wyssane z palca pomówienia, na które to dzisiaj żałuję straconego w młodości czasu, brutis sporcie ekotimi, jak długo. Dobry Panie Boże, w Trójcy Przedajświętszej jedyny pół miliona rodaków moich w ojczyźnie naszej udręczonej przez Żydokomunę żałować będzie, że wyłożyło dobrowolnie z własnej kieszeni na obrazę Boga i wsparcie finansowe nieuleczalnego dziadostwa. Kieruję te słowa na marginesie niejako pisane do księdza Romana Piwowarczyka, który przed czterema dniami poinformował mnie uprzejmie, że organizuje w Polsce oddział USOPAM i zapytał po katolicku, czy przytaczam, możemy umieścić waszą stronę na naszej w celu jej propagowania. Koniec przytoczenia. Oczywiście, że tak. Dzielimy się dobrem po chrześcijańsku, jak Pan Bóg przykazał, i bierzmy zarazem przykład z nauczania Jezusa Chrystusa, który nieraz przestrzegał przed trującym kwasem faryzeuszy. Apostoł Paweł tak samo przestrzegał przed wszelkim grzechem, zepsuciem moralnym. Droga Pani Minister! Kultura i dziedzictwo narodowe Polski w Europie XXI wieku to nie jest promocja prostactwa i nie może sprowadzać się do finansowania przez instytucje państwa polskiego antypolskich firmów i głoszenia pochwały komunizmu cywilizacji śmierci od której zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko i przed którą przestrzegał ogłoszony przez papieża Bergoglio człowiekiem świętym jego wielki poprzednik obywatel Rzeczypospolitej Polskiej z małego miasteczka w Małopolsce. Dlatego też nie wypowiadam się krytycznie na temat gniotu Jerzego Sztura, albowiem człowiek kultury nie zaszczyca bez potrzeby nie uwagą. Krytyk filmowy nazwał robotę Jerzego Sztura przytaczam Odbębnieniem obywatelskiego obowiązku. Koniec przytoczenia. Bliska mi ta opinia, choć w kilku miejscach miałbym studentom do powiedzenia także coś innego. Powinienem może tu wskazać tylko na kontekst polityczny obywatelskiego obowiązku Sztura dla otrzymanego przezeń wsparcia finansowego ze strony urzędników państwowych obsadzonych przypomnijmy z nadania partyjnego partii Platforma Obywatelska bo czymże innym wytłumaczyć na przykład i w ostatniej sekwencji filmu Ukazana jest stronniczo, obrzydliwie, karykaturalnie, akurat przed wyborami prezydenta w Polsce 2015 roku, postać tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie powietrznej pod Smoleńskiem, Świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego z konkurencyjnej w stosunku do tej obywatelskiej partii, partii Pis. Osobiście nie brałem udziału we wyborach już za poprzedniej że komuny w Polsce. Przyznam się, że nie rozróżniam w barwach sitwy ustanowionej antypolską zmową w Magdalence 1989 roku. One same zresztą przełażą jak przysłowiowy Kamiński z kamieniami w zegarkach przez granicę zdrowego rozsądku, stupolewa polewa Kaczyńskiego nad Gruzją do gabinetu pani premier Kopacz to jest chyba szczyt bezczelności wpływów obcego mocarstwa blisko wschodniego w Polsce a może nie znam się na ludziach i byłą panią wicepremier która przeszła do partii Kaczyńskiego prosto ze sali rozpraw w sprawie z podejrzenia o wieloletnią współpracę z ubecją należałoby wyżej ocenić od tak zwanego kolegi misia dla mnie przyznam się pani minister to jest jedno barachło antypolskie czerni. Po jednych pieniądzach i na jedno diabelskie kopyto, które jak ostatnio słyszę, nie tylko Jarosław nosi przez sobie gatuska na postrach, ale i jeszcze do strajkujących górników przymierzał się, odgrażał strzelać znany karciarz i hulaka, z refleksem szachisty, poseł reklamowany odsypianiem na sali obrad Parlamentu Europejskiego rzekomych seksualnych ekscesów. Ponieważ pijar mu, mm, zrobili przez wyborami, że taki ponoć z niego jeszcze zajebisty kandydat na prezydent polski 75 dziad. Że uznał Dawie dziecko zrobione za swoje. Bez zrobienia sobie testu genetycznego. Jaki zrobił w świętej pamięci wicepremier Leper, posądzany także niewinnie przez gazetę wyborczą miśnika. A nie jako niechcący by poruć nawet w prezerwatywie, miał tam coś robić. Dobry dowcip, matce Polce, jakoż i katolikowi nie może zaszkodzić. Zaś dopuszczania do siebie różnych myśli, tolerancji do różnorakich postaw nauczał mnie w dzieciństwie na Węgrodzie że Mirza, sąsiad Volksdorczki, której siostra nie podpisała Volkswisty, bo nie każda nie każdy musiał spośród tych, co mogli. Gdyż nie było za Niemca w tej sprawie przyniosu państwowego. Czy a może i mieldza, nie powiem. Nie grzebałem w papierach, nie chadzałem wspólnie w krzaki. W innym miejscu opowiem. Przy okazji gawędy polskiej na oku filmu Ciało Body Szumowskiej, odejrzanego przeze mnie na tym samym festiwalu, jak święty Jan Nepomuk patron narodów słowiańskich, kroczył z godnością z Węgrody na rynek wczeladzi. Można bowiem nie należeć do zwolenników kultu marszałka i wynoszenia na wawel kolejnych zwłok ludzkich, wbrew świętemu postanowieniu biskupa Krakowa i ostatniego księcia Siewierza i Czeladzi Sapiechy. Ale nie można powiedzieć, żeby Lech Kaczyński nie był słusznego wzrostu swojego brata bliźniaka. Przedstawianie zatem postaci tragicznie zmarłego prezydenta na filmie Sztura zaledwie od tyłu, niejako do kamer telewizyjnych i jako prawdziwego kurdupla, mniejszego przynajmniej o głowę od słynnego zniszczego wzrostu aktora sztura jest jawną uzurpacją za którą molier został pochowany tam gdzie sobie na to zasłużył w swoim czasie naród polski ma prawo odebrać ten wybryk reżysera sztura za niezgodny z prawdą historyczną antysemicki atak tzw. obywatelskich użytecznych rzut kamieniem po żydowsku biblijnie pod adresem zięcia znanego mi osobiście krakowskiego poety Juliana Kornhausera, wykonawcy testamentu Lecha Kaczyńskiego. A to już chyba istotnie coś więcej, niż tylko granie aktora pod publiczkę polityczną? Antypolska fobia? Osobiście nie życzę sobie w jakikolwiek sposób łączenia z występami w miejscach publicznych sitwy zawiązanej w Magdalence, ani z występami za pieniądze państwowe w miejscach publicznych beneficjentów nieludzkiego reżimu żydokomunistycznego, którzy gloryfikując zbrodniczą przeszłość zmierzają do zlikwidowania Instytutu Pamięci Narodowej Komisji ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Zbrodnie Żydokomunistyczne Takie jak Zamordowanie Po 1945 roku Wielu Polskich polityków a w ostatnim czasie wielu księży kościoła rzymskokatolickiego czy górników zamordowanych strzałami z broni palnej na terenie kopalni wujek. Tymczasem zboczona lub chora psychicznie wyobraźnia scenarzysty Nakazała na filmie Obywatel, pokazanym na festiwalu Goist, postaci psychicznie chorego uczestnika strajku głodowego Solidarności, obranie sobie rozpalonego ba butelką soku pomidorowego, żeby ten idiota mógł następnie po Bąbrowiczowsku przyprawiać w Polsce gandę na festiwalu krzycząc z okna Dewalt Nie trzeba mówić, że sztur w tej scenie przeszedł samego Wajdę, który w Lotnej powtórzył propagandową szarżę Gabelsa ze szablami polskich ułanów na czołgi. Jerzy Sztur nie zaszkodził dzisiaj dobrej opinii, jaką cieszą się Żydzi pośród Polaków mieszkających w Niemczech. Sprowadził tylko sam siebie suma summarum do parteru głoszenia pierdół prostackich, którym daleko do barwnych opowieści barona min czy współczesnych zapewnień ogłoszeniu prawd w nauce przez pozbawionego w końcu stopnia naukowego barona z nazwiskiem kojarzącym się z drukarnią. Jezusztur, który chyba tytułowany jest profesorem, Głosił dzisiaj w miejscu publicznym nieprawdę, że państwo, z którego zostałem w stanie wojennym zmuszony do wyjazdu na polityczną emigrację, nazywało się tak samo Polska, jak obecna Polska. Dlaczego, pan kłanie? zapytałem wobec tego sztura przecież tamto państwo nazywało się PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa Volksrepublik Polen facet rżnął twardo głupa nie rozumiał rzekomo że że winien przeprosić ofiarę nieludzkiego systemu za kłamstwo którego dopuścił się w miejscu publicznym. Drnął nadal w kryminalne bagno wychwalania systemu, który dla błazna mógł być dobry, gdyż błaznowi na ekranie dał szansę. Jego wykształcił, jak zapewniał niełóg publicznie w europejskim w wolnym kraju demokratycznym, że dla niego ubecki system, taki sam, jak był system Sztazji w byłej DDR, był dobry, dał mu stanowisko pracy i tytuł profesora. Ostatnio w Niemczech taki sam, mądry był szef Sztazji który rozbawił do żywego wszystkie ofiary sztazji słowami zapewnień ja was kocham, wszystkich was kocham. Po wszystkim, co naród niemiecki przeszedł z łap Żydo wychwalanej przez sztura. Po wszystkim, co Polacy tacy jak mój ojciec Doświadczyli po 1945 roku pod panowaniem złego. Przyjeżdża sobie na zachód szyderca, któremu w peremu nie wpoił nikt dobrych manier, nie nauczył kulturalnych zachowań, nie zalał rozumu pod skórę. Zapytali przeze mnie profesor Jerzy Sztur na konferencji prasowej, dlaczego popełnił w dniu dzisiejszym przestępstwo przeszkadzania dziennikarzowi we wykonywaniu obowiązków zawodowych. Ten odparł, bo pan mi chciał zrobić zdjęcie komórką. No i co z tego? Co obchodzi osobę publiczną, której płacą za pokazanie się w miejscu publicznym? Czy akredytowany na festiwalu dziennikarz, który jako taki przedstawił się aktorowi, robił fotkę z Darkiem ubeckim czy za pomocą kamera obskura prezentowanej na stałej wystawie piętro wyżej w tym samym budynku Muzeum Filmu we Frankfurcie nad Menem. Kolorki są, jak wiadomo, w różnym kolorze, w różnej maści, w różnej cenie, chociaż nie dla każdego do wynajęcia są szare komórki mózgowe natomiast osoby które nie wiedziały że popełniają przestępstwo współdziałając w przestępstwie z jazem szturem z Krakowa zaprzyjaźnionego z Frankfurtem nad Menem Frank Dillman, winna przywołać niezwłocznie do porządku, abyśmy wiedzeni nauczaniem Pana Jezusa wybaczyć mogli wspaniałomyślnie naszym winowajcom. Jak to Pan Bóg przykazał jak głosi posoborowy Kościół katolicki w ekumenicznej intencji naprawiania tych, którzy nie wiedzą co czynią, a mimo to są przestępcami, chociaż już nie Bo Bowiem nieznajomość łamania prawa nie zwalnia obywatela od wyjaśniającej rozmowy z prokuratorem we Frankfurcie nad Menem czy od wytłumaczenia się przed hojnymi sponsorami z niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymywanych pieniędzy na imprezę publiczną. Z Panem Bogiem błogosławiąc ludziom dobrej woli z Frankfurtu nad Menem odczytał Stefan Kosiewski, pismo do pani minister kultury w Polsce zatytułowane Sztur antypolski, Polski Komitet Narodowy, 17, prolegomena do Odrzydzania, Pomyśli profesora Feliksa Konecznego, uwaga 102, Fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski rozdział 484 do minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Małgorzata Orlanowska w intencji, aby nie ale sprawiedliwy dał każdemu po trochu jak śpiewał o Kudżawa do tego, co dawał mu zawsze w podróż zagraniczną, do szczęścia, obstawę gory Laska Gdziebe. Z Panem Bogiem dziękuję Państwu za wysłuchanie. Do usłyszenia. Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość, wysłuchanie. Intencji wysłuchania tegoż przez aktualnego ministra, profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury, wicepremiera. Dziękuję z Panem Bogiem.